Okej, okay. z moich obliczeń wyni... Czysta poezja. Już 26 maja dowiecie się o smerfach... Wow! Krycie! Czegoś zupełnie nowego. A! Nie wiem, bo ze strachu odbija mi palma! Smurfy poszukiwacze zaginionej wioski. Zacznę od y, filmu, który pod koniec maja, 26 maja trafił do polskich kin, czyli Smerfy, Poszukiwacze Zaginionej Wioski. Ja wybrałem się na ten film razem z córką premierowo. U nas w naszym nakielskim kinie grali to od właśnie tego weekendu, od 26 maja. Y, poszliśmy na ten film... I pomimo, że samo kino dostarczyło niekoniecznie miłych wrażeń i, i do samego filmu ja też mam mm, kilka zastrzeżeń, to młoda rozkochała się w smerfach. Teraz jest ten okres, gdy znów uderzyły w nas smerfy, gdy w Lidlu y, wypuścili kolejną promocję, promocje, które pojawiają się teraz jedna za drugą we wszystkich dyskontach spożywczych, we wszystkich supermarketach, które według mnie są strzałem w dziesiątkę od początku, od, od, od czasu, gdy Biedronka y, zaserwowała nam gang y, świeżaków i, i ludzie to znaczy to nie, to nie był pierwszy ta, taki raz, ale to był pierwszy raz, o którym zrobiło się bardzo głośno i od tego czasu tak naprawdę czego by w tych dyskontach nie zrobili, to ludzie to łapią, ludzie na to idą i to jest fascynujące jak dla mnie, bo jest to bardzo prosta promocja, która im się udała, ja wiem, bo sam się na to łapię, bo, bo sam idąc po zakupy, Przeliczam, ile mam do zapłaty, i bardzo często wrzucam do koszyka coś, czego. Coś, co się przyda, coś, co i tak prędzej czy później bym kupił, może niekoniecznie dzisiaj, ale przecież to się nie zmarnuje, nie? I, i, i bardzo często stojąc przy kasie, już, gdy się okazuje, że, że nie wiem, o kilka złotych za mało policzyłem, to jeszcze tutaj dorzucę jakieś gumy do rzucia albo tabletki na głowę tego nigdy za mało w domu, nie. Także to pokazuje sukces tych promocji, natomiast ja nie o promocjach dzisiaj. I tylko o smerfach, no a to była ostatnia promocja w Lidlu i tych smerfów też, żeśmy nakupowali po prostu yy, pudło całe i młoda się nimi bawi, młoda jest zachwycona i, i młoda yy, ze mną siedzi, siada wieczorem i się tymi smerfami bawimy i, i bawimy się we wioskę smerfów i bawimy się, w, że gergamel tutaj je łapie i klakier i mnóstwo różnych scenariuszy wymyślamy no i między innymi dlatego Postanowiłem ją na ten film zabrać, ponieważ pamiętam jak sam byłem dzieckiem, jak smerfy dotarły do Polski, jak uderzyły w nas, w dzieciaków. My wtedy mieliśmy trochę więcej lat, bo to było, nie pamiętam dokładnie roku, ale na pewno chodziłem do klasy 1-3, czyli miałem minimalnie 7, maksymalnie 9-10 lat i ja pamiętam doskonale co się wtedy działo jaki był szał na smerfę. oczywiście no nie mieliśmy dostępu do, do takich cudów jak, do jakich teraz mają dzieciaki ale wtedy też do Polski wchodziło mnóstwo naklejek i, i dzieciaki po prostu na tym punkcie oszalały na samym początku kto miał naklejki ze smerfami ten był bogiem w szkole no później już w zasadzie mieli wszyscy ale to i tak była niezła waluta przetargowa za wszystko ja pamiętam dodatkowo umiałem całkiem nieźle rysować smerfy, więc... To też było, było coś, bo to nie były czasy, gdzie można sobie ściągnąć rysunek z internetu i go wydrukować. Eee, żeby sobie powiesić na przykład na ścianie smerfa takiego w A4, no to pft, skąd go wziąć, panie? <śmiech> A jeśli masz kogoś w klasie, kto umie naprawdę ładnie rysować, no to nie jest problem, ale dogadajmy się w sprawie ceny. <śmiech> no i te, takie to były czasy w tych latach 80. I pamiętam, jak gigantyczny był to szał, jak my byliśmy w tym zakochani i to jest fascynujące, że mija ile, kurczę, 30 lat, a to nadal trwa i to nadal może złapać kolejne pokolenia. I oczywiście, no ten film jest już zupełnie inny. To jest zresztą druga część, ja pierwszej części nie oglądałem. Tutaj mamy trochę nawiązań do pierwszej części, między innymi Geneza Smerfetki, która jest bardzo istotna w tym drugim filmie, no ale to nie jest coś, w czym byśmy się nie połapali, bo ta wiedza nam jest od razu wyłożona w zasadzie na starcie. Co różni ten film Smerfy od e, starych Smerfów, to fakt, że są one zrobione w grafice trójwymiarowej. Natomiast e, ja absolutnie nie mam problemu z czymś takim. Ja się wychowałem na klasycznej pszczółce Mai, gdy miałem mniej niż 7 lat, to była moja ulubiona dobranocka, Byłem wtedy małym Gzubem, wielokrotnie nie dawałem nawet rady doczekać do końca. To, to, to, wydaje mi się, że ja to pamiętam, ale możliwe, że to z, z opowieści yy, w domu, jak zasypiałem na pszczółce mai i yy, yy, yy, yy, ponownie wtedy nie mieliśmy yy, kanałów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z bajkami, więc na te dobranowski się czekało. Więc yy, yy, ja, wydaje mi się, że to pamiętam. Te, te, te oczekiwania na, na, na te ile tam, 20 minut, 30, 10, yy, nie pamiętam jak długo były poszczególne dobranocki. Pszczółkę Maję uwielbiałem, natomiast gdy urodziła mi się córka, no to często katowaliśmy czy Mini Mini Plus, czy, czy Disney Junior i Pszczółka Maja, ta nowa, leciała bodajże na Mini Mini. Ona już była zrobiona w grafice 3D, ale to absolutnie nic nie odjęło uroku tej bajce. Ta nowa Pszczółka Maja nadal była kapitalna, nadal była świetna i moja córka bawiła się na niej tak samo dobrze jak ja i mnie też ją bardzo dobrze oglądało. Także nie mam problemu z, z tym, że bajki są uwspółcześniane jakoś, no bo to jest oczywiste. Ja mam trochę problem, ale to może jest spowodowane tym, że moja córka ma dopiero co skończone 4 lata i ja mam trochę problem z tą taką dzikością tych nowych bajek. Ja to już podkreślałem kilka razy, czy przy drugiej Barbie, którą tutaj omawiałem, Barbie w świecie gier, czy yy, no może to niekoniecznie ja, bo ja nie występowałem w tym podcaście, gdzie Jerry recenzował kucyki, ale na pewno wypowiadałem się w komentarzach kucyków. Na przykład nie znoszę, są dla mnie bajką tak, dziką i agresywną i, i szaloną, że u mnie w domu jest zakaz, jest szlaban na kucyki. <gryw> no, natomiast na tych nowych smerfach no, on, one może nie były aż tak yy, mocno dzikie, ale też mamy tutaj takie momenty mocno krzykliwe, mocno takie agresywne. Ja nie wiem czemu te nowe bajki są w taki sposób robione, że to nie jest, nie jest taka płynna, spokojna, fajna, miła bajka. Tylko wie, wiecie, każdy bohater musi krzyczeć, jak wpadają gdzieś w pułapkę to to, to jest szybki montaż, dzicz na ekranie a moja młoda jakoś tak mimo wszystko jeszcze źle na takie rzeczy reaguje i moja, moja córka bardzo nie lubi hałasu i to, i to co powiedziałem, na kielskie kino zaserwowało nam po prostu yy, wokal podgłośniony chyba bardziej się nie dało i a oni jeszcze mają coś takiego, to już dygresja, yy, zrobili sobie na sam początek taką reklamę, bo, bo u nas to, to, to jest takie kino trochę jak wyjęte ze starej epoki, tylko powiedzmy z wyremontowanym głosem i obrazem ale całe w i jakieś tam stoliki, tego typu rzeczy. Ja do takiego kina chodziłem, jak byłem dzieciak i strasznie lubię tutaj chodzić u siebie nagle, bo to się wspomnienia, e, wspomnienia wracają. Natomiast oni mają na samym początku jedną jedyną reklamę, jaką puszczałem zazwyczaj, to jest właśnie ich reklama, czy tam reklama Radia Nakło. I, I ona, ktoś ją zrobił w taki sposób, że nie yy, stopniował wejścia głosu. I ten głos wchodzi od razu od takiego pff, tak jakbym właśnie dmuchnął bardzo głośno w mikrofon. A, a, a jak to jest, wiecie, jeszcze podkr podkręcone na, yy, na dość yy, wysoki poziom, to ja zawsze na tym podskakuję. Ja zawsze, oni zawsze zaczynają, nieważne na jaki, na jaki film pójdziesz, Zawsze zaczynamy od jumpscaresa i to ja na tym podskakuję, a moje dziecko to po prostu wytrącone z równowagi było w momencie, gdy to, gdy to pierdyknęło na sam początek. Potem zaraz jeszcze była reklama aut 3, gdzie ta auta wiecie... Miu, mil, mil. I młoda mówi, tata wyjdźmy, tata idźmy, chodźmy i poważnie musiałem pójść na sam koniec sali i w zasadzie przez cały seans zakrywałem uszy, ale bawiła się i tak mimo wszystko dobrze, chociaż ten film sam w sobie serwował kilka jumpskersów, gdy w pewnym momencie wyskakuje ten zielony królik, to, to, to, to ja podskoczyłem na krześle. Natomiast cała historia wciągnęła ją na tyle, że rozkochała się w Smurfach. Ona y, też moim zdaniem bardzo mocno się kończy, bo tam, to znaczy ostateczny finał jest szczęśliwy, ale ostatnie, nie wiem, 10-15 minut, to y, no dzieci mogą płakać. Jest to smutne, jest to, jest to mocne, jest to moim zdaniem niespodziewane nawet jak na tego typu film ja przyznam, że mi tam brudka się trzęsła jak siedziałem sobie z córką i widziałem jak ona się tym przejmuje jak ona się tym emocjonuje a ja jej to mówiłem, wiecie, że no, Bodzia za chwilę będzie okej, okay, za chwilę będzie dobrze zobaczysz, a, a tutaj wiecie, sto smerwów na, na ekranie płacze i, i scena potężnie mocna jak na, jak na film dla dzieci natomiast sam film mimo wszystko oceniam y, tak czy siak pozytywnie i wywołał kolejne dodatkowe y, wydarzenia pociągnął za sobą, bo młoda jeszcze bardziej rozkochała się w smerfach i stwierdziłem, że... Skoro Egmont wszedł w komiksy smurfowe, to może je zamówię i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętam, jak Jerry wziął swoje dzieciaki niecały rok temu na dzień Batmana, i wtedy, właśnie chyba wtedy, pierwszy raz kupił swojej córce komiks o kucykach, właśnie. Jerego córka jest odrobinę starsza od, od mojej, ale nie jakoś szalenie dużo, chyba rok czy półtora, yy, więc pomyślałem, że może to jest czas. Pamiętam, jak Jerry opowiadał o, o tym, jak yy, z młodymi wtedy czytało się komiks, i że, że, że młoda jednak patrzała na kolejne kadry, nie śledziła tego, tak jak już osoby yy, zaznajomione z komiksem, a patrzała, co będzie dalej. Yy, u mnie jakoś tego problemu nie było. Yy, gdy czytamy z Bodzią komiks o smerfach, ona jest tak zafascynowana, nawet jak go czytamy drugi czy trzeci, czwarty czy siódmy raz, yy, że siedzi i, i po prostu nic nie mówi i zapatrzona jest to w kolejne kadry, które ja jej pokazuję. Kilka razy było tak, że yy, spojrzała gdzieś dalej albo w momencie, gdy już znała, wiedziała, znała tę historię, wiedziała, co będzie dalej, to to dwołała, że o, tutaj za chwilę będzie to, on za chwilę to połknie na przykład albo coś, ale naprawdę yy, czyta mi się z nią te komiksy świetnie i bardzo się cieszę, że ich jest bardzo dużo. Ja zdecydowałem się na najnowszy komiks od Smurf i wioska dziewczyn to jest pierwszy tom komiksu, który właśnie nawiązuje do fabuły filmu. No, to był główny powód, dlaczego się na niego zdecydowałem. Byliśmy bezpośrednio po obejrzeniu filmu, więc idealnie to się wpasowywało. A do tego wioska dziewczyn, czyli dla dziewczyny jak znalazł. Im więcej dziewczyn w komiksie, tym fajniej. I to jest komiks, który nie jest adaptacją filmu, to jest zbiór opowiadań. Mamy tutaj pięć historyjek, takich po osiem stron. Każda ma osiem stron i to są różne opowieści rozgrywające się w trakcie lub już po fabule znanej właśnie z filmu Smerfy, poszukiwacze zaginionej wioski pierwsza opowieść rozgrywa się równolegle, gdy w filmie y, widzieliśmy jak Smerfetka pierwszy raz spotyka postać, o której nic nie wie, widzi jej oczy y, gdzieś tam między krzakami, y, no to teraz widzimy to wszystko z drugiej strony. Widzimy całą podróż tej Liliki, która wyrusza ze swojej zaginionej wioski, jak ona dotarła do muru, jak przeszła przez mur, jak znalazła się w tym miejscu, w którym właśnie upadła w tej Smerfetka. Y, obserwujemy to od drugiej strony, takie rozszerzone uniwersum właśnie, Powiadujemy się też, jak zgubiła swoją czapkę. Czyli to jest taka fajna rozbudowa filmu. Na start tego tomu idealne. Jak, jak dziecko jest po filmie, to, to teraz widzi to od drugiej strony i, i to jest świetne. Natomiast wszystkie kolejne historie to są już dodatkowe opowieści. Yy, mamy Spacer Ważniaka, czyli opowieść o tym, jak nasze smerfy, te znane nam smerfy już są po odkryciu Zaginionej Wioski, już znają się z dziewczynami i zaczynają się poznawać jeszcze bardziej. Mamy Złodzieja Dyń, czyli taką opowieść, o takim stworze, dziwnym potworze, który kradnie dynie w tej wiosce i okazuje się, że jest ich więcej i oni sobie muszą z nim poradzić. Mamy wyzwanie dla osiłka, czyli taki zakład osiłka i burzy. Zakład, który z nich jest lepszy. Tam w tej wiosce, zaginionej wiosce dziewczyn, mamy burzę, która jest taką dzikuską, taką wariatką i taką wojowniczką i tutaj oni zakładają się, który, który z nich jest lepszy, a ostatecznie który z nich pokona taką, takiego stwora. No i ostatnia opowieść Latający smok Ciamajdy, yy, czyli właśnie głównym bohaterem jest Ciamajda i on y, próbuje latać na smoku i ratuje jajo pewnego smoka i no, to takie krótkie historyjki, bardzo fajne historyjki, narysowane już klasycznie. To są rysunki takie, jakie my znamy z naszego dzieciństwa, ale to się absolutnie nie zastarzało, to nadal się sprawdza, to nadal wygląda dobrze i to rewelacyjnie pasuje do tej historii. Napisane jest lekko, no dziecko czteroletnie yy, śledzi historię z ogromnym skupieniem i cieszy się i bawi się na niej. Początkowo trochę się obawiałem, że te kadry poszczególne mogą być za małe, bo tutaj na większości stron mamy podział na cztery... 4 poziome paski, które oczywiście też są pocięte na trzy lub dwa kadry, czyli tak klasycznie jak dawniej mieliśmy rysunki komiksy z Kleksem czy z Kajkiem i Kokoszem. No i czasami są to rysunki dość małe, ale z drugiej strony one też nie są jakoś szalenie szczegółowe, no, te postaci też nie są jako, jakoś szalenie szczegółowe, to są klasyczne smerfy, więc yy, z tym nie było żadnego problemu sam komiks jest też dosyć tani to kosztowało chyba jakoś tam 12 czy 13 zł na, na tych nieprzeczytanych czy, e, czy Arosach czy innych księgarniach tego typu czy czytam.pl i ja już teraz mogę powiedzieć, że wsiąkliśmy i będziemy zamawiać tego więcej. Młoda jest zachwycona e, gdy dawałem jej ten komiks, gdy mówiłem jej, że to jest jej pierwszy komiks wiecie, ważna chwila, no ona tu wychowuje się otoczona przez komiksy, które są w pewnym sensie świętością, no może je oglądać, e, chociaż raczej raz ze mną, ale wie, że to jest coś ważnego i gdy dostała ten komiks, no to była przeszczęśliwa. No a na końcu oczywiście nie umknęła jej reklama innych komiksów o Smurfach, które ukazały się w tej serii, a tych z tego co widzę jest już w tej chwili 9, w sierpniu wyjdzie 10, Także przed nami jeszcze całkiem y, sporo czytania i myślę, że zamawiając sobie swoje te tam super bohaterskie głupoty, będę do, dorzucał do każdego zamówienia jeden czy dwa nowe komiksy o Smurfach i zobaczymy, zobaczymy kiedy to się znudzi nie sądzę bym wracał do tego i jeszcze kiedyś recenzował jakieś inne zeszyty bo to nie są takie historie, żeby o nich można opowiadać tak bardziej szczegółowo tutaj bardziej ogólnie chciałem sobie pomówić o tym temacie no i tak naprawdę wyczerpałem go na dzisiaj to by było na dzisiaj wszystko ja wam bardzo dziękuję za uwagę do usłyszenia w przyszłości Cześć! Czytaj i śmiej się do łez! Najzabawniejsze komiksy o przygodach smerfów do nabycia w najlepszych księgarniach. Poznaj także nowy komiks. Wioska dziewczyn, zakazany las. Mam dla ciebie, Bodziu, poważną lekturę. Twój pierwszy komiks. <śmiech> Ze smerfami. Ze smerfami. Co? to trzeba trochę uważać bo to jest już taka poważniejsza lektura nie jakieś bajeczki dla dzieci i ja ci pokażę jak komiksy się czyta tu jest pięć opowieści pięć historyjek to jest spis treści, widzisz o czym będzie ta pierwsza o tym a tu co to jest? ulu a w ulu co jest? pcią i a to? A to zobaczymy. To jest druga, a to trzecia, a to dwa. A to ostatnia. Ostatnia, czyli która? Policz jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Halo, halo. Co czytamy teraz? smerfy I co tam się na razie wydarzyło? Eee. On już miał dosyć i się przeziębił. Kto się przeziębił? Papa Smerv. Papa Smerv? Nie. Nie wiem, jak to jest. Ważnak. Ważnie. Ważniek się przeziębił, nie? Ważniak się przeziębił, nie? Winniesz mnie przedrzeźniać? Tyś nie przedrzeźniać? Czyli powiesz wszystko, co ja powiem? Ty powiesz wszystko, co ja powiem. Fajny komiks? Fajny komiks? Bardzo mi się ten komiks podoba Bardzo mi się ten komiks podoba Oj, lubię czytać z tatą Lubię czytać z tatą Hej, hej Co? Zobacz, tam jest potwór hodinitowy A pamiętasz potwora w komiksie? Nie w, Wężokwiata? Ta. Straszny był? On zjadł kamienia i miał du tutaj. Zjadł kamień, nie? Ona mu wrzuciła go do buzi. Ta. I gdzie on go miał? Tu w nogach? Nie, on nie miał nóg. A co miał? To był taki kwiat A kwiaty co mają? Wodyde. I włody za miał? Tak. Okej, okay, to On by... był taki długi. Mhm. Mm Tati był, do dziś, prawie za most poszedł Wielki most? Za mury Za mury <głos> <głos> Znów nie będziesz przedrzeźniać? Znów nie będziesz przedrzeźniać <głos> Tatuś jest cudowny Tatuś jest cudowny Kocham tatusia Kocham tatusia Ale wolę dargamera Ale wolę da, dargamera Wcale nie Ciejnie. Bo tatuś jest najlepszy. Bo tatus jest najlepszy. Mój kochany tatuś. Mój kochany tatuś. Jest najcudowniejszy. Jest najcudowniejszy. <ścoughs> <ścoughs> no i co teraz? No i co teraz? Tatusiu! Tatusiu! Kocham cię! Kocham cię! <głos> już, już to pójdzie, żeby to teraz mówiło. Co mam mówić? Tu teraz mam mówić. Dyktafon? E Okej. Okay.